Cześć, ja nazywam się Bartek Staniszewski, a Ty oglądasz mój kanał o tym, jak ważę piwa. Kanał się nazywa 314wo.pl. 314 to jest taki rebus, a po prostu 314wo.pl to, to pod takimi różnymi hasłami może, możecie mnie szukać na Facebooku, na YouTubie, na blogu. Dobra, dzisiaj... Pokażę wam recepturę piwa, które w zasadzie już ważę. Prawda, czasu, prawda, ekranu. Już ono się, już ono się, już się czynności wią, związane. Zacieranie jest. Zacieranie. Dobra. Zapraszam na ekran, pokażę recepturę. Autorem receptury jest Dorota Chrapek i Maciej Hus. Ja ją sobie spisałem z piwowara. Z piwowara. Numer 24 z 2017 roku. Prawie, że ona jest identyczna, tam jakiegoś słodu nie mogłem dostać, to go zamieniłem chyba na coś. W każdym razie tak to wygląda. Jak widać 3 kg Pale Ale, pół kg słodu Brown, 200 g Chateau Cafe, 200 g karmelowej pszenicy, 100 g czekoladowego i chmielenie Challenger'em i Faggles. W recepturze jest napisane, żeby słód czekoladowy wrzucić tam pod koniec zacierania. Ja wszystkie słody wrzuciłem do garnka od razu na, ten, na, na całe zacieranie. Jak widać tutaj na dole parametry piwa, to jest nawet niecałe 11 plato. 32 ibu. Kolor, no, teoretycznie czarny. Ja nie widzę tutaj żadnych, żadnych przebłysków. 4,4 alkoholu. Także, także taki. Aha, zacieranie, zacieranie jest tutaj podane w 67 stopniach. W tej chwili temperatura jest niższa, zacieranie już trwa, mogę zobaczyć tutaj na timer, jeszcze 35 minut, także ja za chwilę nawet spojrzę, ale to już na innym filmie, spojrzę do, do tej temperatury, żeby ją utrzymać, bo ona tam 65 stopni ma... Hmm. W zasadzie to nawet chyba tak zrobię, że, że to utrzymam te 65-66, na pewno nie 67, bo chciałbym, żeby, żeby to było jednak no, lekkie piwo. Czyli, czyli żeby dobrze odfermentowało wysoko. A im niższa temperatura zacierania, tym odfermentowania spodziewać można się większego. Tak. No i co jeszcze? Coś jeszcze o tej recepturze? No nic chyba więcej ciekawego. Słodów no, jest 4 kg, yy, piwo leciutkie. Aha, yy, może, może jeszcze tylko tyle. <śmiech> Piw, yy, po co to robi piwo? Bo lubię, bo lubię ciemne piwa, lubię takie, takie wytrawne stołty. Yy, a drugi powód jest taki, że chciałbym że to będzie ta droga do RISA, no, którą przerwałem poprzednimi ciem... przy po, poprzednich ciemnych piwach. Ta droga została przerwana i nie I risa w, rezu... w rezultacie nie zrobiłem. A tym razem bym chciał, ponieważ mam o, leżakowane w whisky płatki dębowe, więc e, no. no po prostu chcę to zrobić. E, no dobra, to ja się z Wami żegnam. W tym filmie, ale wiadomo, że trwa nagrywanie relacji zważenia, a, a że ja jestem już na bieżąco z filmami, także wszystko szy szybko się będzie pojawiać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pijcie dobre piwo na razie.